Stacja 14. Pan Jezus do grobu złożony. Koniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Całe ciało obłożyli wonnościami i owinęli je białym prześcieradłem, Obwiązali je bandażem. Wszyscy uklękli obok ciała Jezusowego, oddając Mu w ten sposób ostatnie pożegnanie. Przyjaciele Jezusa złożyli ciało na marach skórzanych, które nakryli brunatnym suknem. Przymocowali drążki, co przypominało Arkę Przymierza, i z gromadką ludzi zaniesiono je do groty wykutej w skale. Żydzi opieczętowali grób, zasunęli na nich kamień i postawili straż. Oto serce, które tak bardzo ukochało ludzi, a które w zamian otrzymuje od nich nawet od tych szczególnie umiłowanych, tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność. Jakże drogo zdobyłem chleb dla moich dzieci, ale jestem szczęśliwy, że mogę go wam ofiarować. Czy staracie się podnieść swój głód Eucharystii? Czy nie żyjecie tak jak gdybyście mieli na zawsze pozostać na ziemi? Przyzwyczajajcie się do tego, że was szczodrze obdarowuje. Jestem hostią. Ty jesteś monstrancją, a łaski moje przenikające przez Ciebie są jej promieniami złotymi. Hostia, raz otrzymana, jest na wieczność dana. To właśnie jest skarb wybranych. Wasza postawa, nieco pogardliwa w stosunku do moich sakramentów, daj świadectwo Twojej miłości i wdzięczności za tyle otrzymanych hosti. Gdy kapłan zamyka drzwiczki tabernakulum, proś mnie, abym zamknął Ciebie w moim sercu. Nie miej innej woli, tylko moją. To jest wola mego Ojca. Będziesz za to wynagrodzona w dniu ostatecznym. Tak pragnąłem Waszej radości, że aż wstąpiłem na ziemię, aby poznać cierpienie, to nie kraj mnie przyciągnął, lecz pokorna dusza. Dusze, które nieustannie prowadzą rozmowę wewnętrzną ze mną, tego nie wiecie, ile rozkoszy zgotowaliście swojemu Zbawcy. Nie pojmujesz tego, moje dziecko. Co to znaczy w samotności, opuszczeniu przez tylu? Odczuwać, że w czyimś sercu jest się drogim przyjacielem. Tym najmilszym, jedynym, oczekiwanym. Dziwna to rzecz, żeby stworzenie mogło pocieszyć swojego Boga. Ja pocieszę was, gdy zasypiać będziecie, odchodząc do wieczności. Słyszeliśmy o Panie bolesne Twe skargi. Słudze błogosławionej i uczennicy Twego serca wyjawiłeś bowiem, że niewdzięczność ta jest Ci boleśniejsza nad cierpienia Twej męki. I rzekłeś że gdyby ludzie choć trochę miłości Ci okazali, to za nic byś sobie poczytał to wszystko, coś dla nich uczynił. Tę oto wzajemną miłość chcemy Ci odtąd okazywać, o Panie. Przez naszą miłość pełną współczucia i wdzięczności możemy Cię pocieszyć. Obyśmy żyć mogli jedynie życiem pełnym poświęcenia, samozaparcia i miłości, której serce Twoje tak pragnie. Wraz z Marią Magdaleną chcemy wylać na głowę Twą świętą i stopy Twe wonność miłości, kornej i wiernej czci. Z Weroniką pragniemy Cię pocieszyć za wszystkie obelgi, jakimi jesteś napojony. A w końcu z Matką Twoją, Janem Świętym i z innymi oddanymi i wiernymi przyjaciółmi na Kalwarii chcemy Ci wynagrodzić osamotnienie, w jakim Cię zostawia tyle serc tak umiłowanych abyśmy mogli przez gorliwość naszą w modlitwach i wyrzeczeniach wszystkie serca dla Ciebie pozyskać. Niech będzie wszędzie kochane Najświętsze Serce Jezusa i mieczem boleści przebite serce Maryi. Sercom tym najgodniejszym uwielbienia chwała niech będzie i dziękczynienie zawsze i wszędzie. Amen.